Kuźnica, sama? Numer 46. Pan Henryk Adamczak. Zawodnik z Kuźnicy. Z numerem 46. Pojedzie w salonu. Może sobie wybrać tor, na którym chce startować. Ustawienie się. Sędziowie się sprawdzają. A ja znowu w międzyczasie zaproszę Państwa wszystkich na naszą Facebookową stronę. To jest na Facebooku, bardzo łatwo nas znajdzie. Meistertrack Track, wpisane razem. Meistertrack. Polubcie nas, udostępniajcie, a przyszły rok będzie jeszcze lepszy. Dzięki. Jeszcze tutaj kolega ze straża musi skręcić kabinę, proszę no coś w Nie, nie. Dodatkowe urządzenie. Sędziowie jeszcze to czy jest gotowość, panie sędzio? Uwaga, drodzy państwo. Pisze! Pięknie Parota, i oczywiście będzie teraz Pembrów. I, I dziękuję. Dziękuję. Ja nie ma taki fałd, nie? I tak jadę, jadę i trochę przyhamowałam, a i tak nic nie dało. tym zjedłam gazem, to było tak, i tak, że tak, że I ta dziewczynka tak rękoma I się to desperuje dziewczynko. Zabiła tego, Ja mówię, cała jesteś? Nie, jestem No bo, Oh, yeah, man.